I tu zostałem poproszony przez przyjaciół, żeby podzielić się w temacie dwunastego kroku, bo jego no, kroku, który mnie y, cały czas y, motywuje do, do działania. I, i Nawet teraz się uśmiechnąłem, bo wiozłem swoją hrabinę na, na włosy i, i, i ona ma kilometr do tego fryzjera, a ja już tutaj w niepokoju mówię, kurczę, y, zaraz, zaraz się tutaj pogubię w tym, w tym Discordzie i tak dalej I, i, i już tak jak kiedyś miałem już, już, już ta głowa zaczęła robić robić u mnie, u, u mnie niepokój nie? ale mówię spokojnie dasz radę nie zawiozłem przyjechałem i akurat akurat Jacek pyta czy jestem jestem tak? I, i to już była jakby działanie też drugiej części dwunastego kroku czyli we wszystkich naszych poczynaniach we wszystkich naszych poczynaniach Dwunasty krok jest dwunastym krokiem dlatego, żeby być przygotowanym do. Do tego niesienia posłania. Ja bardzo też yy, uważałem jakoś. panem było to, żeby nie robić, roku, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie, wielu, wielu przyjaciół to stosuje, bo przestał pić miesiąc i i leci tam po, po, pod Biedronkę nauczać i, i mówić o rozwiązaniu. Ja tego nigdy nie stosowałem i nie stosuję. Musiałem się przygotować przede wszystkim do tego 12 kroku yy, mentalnie, ale też duchowo. Tak Tak jak cała nasza wspólnota jest duchowa, ja nikt nie mogłem zrozumieć, co to znaczy duch. tak? Co, o co tu chodzi? Jak żeśmy mówili sobie, życzę ci pogody ducha. Ja mówię, kurczę, no co to jest? co, co to jest? No, no, kto mi jest w stanie wytłumaczyć w dwóch zdaniach, co to jest pogoda, pogoda ducha? I dopiero później tam uknąłem też poprzez wiele, wiele lat doświadczeń, że, że, że dla mnie to, to jest no zmiana systemu wartości, łatwy porządek w tym systemie wartości. Tak? Czyli, czyli zostawiam te, te, te, te stare. Tu, to też właśnie dzięki wspólnocie, dzięki krokom, dzięki, dzięki pierwszemu, drugiemu, trzeciemu, gdzie powierzyłem, gdzie w stu procentach mogę wykonać pierwszy krok, tak? czyli alkoholu, Później powierzenie, znalezienie siły wyższej, powierzenie życia i woli. Bardzo ciężko to, to, to, to u mnie było, tak? Później ten czwarty krok, no i, i znamienne piątnie, jak to wyznać drugiemu. Ale w akcie desperacji to ja, ja, ja już nie miałem wyjścia, tak? Albo, al, albo powrót do picia prawdopodobnie by nastąpił, albo jakieś szaleństwo, albo szpital psychiatryczny, tak? tak? We mnie niezgoda i cierpiętnictwo bu buzowały. Później ten szósty, siódmy krok, nie? Kiedy, kiedy już, już następuje taka, taka przemiana na tą drugą stronę tego, tego wyciszenia, tego, te, te, tego ukłonienia się, yy, tej, tej zgody na to, że mam wady, na to, że, że, yy, że muszę coś z tym zrobić. Nie? I właśnie ten ósmy krok z dziewiątym ładnie yy, połączony, gdzie ta lista, i później później i przepraszać tych ludzi i pytać się, jak. Ostatnie zadośćuczynienie za zrobiłem po 20 latach. I później 10, 11, 12 są kroki już na bieżące działanie, kiedy jest ta modlitwa właśnie i ta medytacja, kiedy też każdego dnia muszę się zdystansować do mojego życia, do mojej głowy, do moich emocji. To ja muszę bardzo, bardzo być na to czujny. I, I później właśnie ten krok dwunasty. I we wszystkich naszych czynaniach. w rezultacie tych kroków są przyniosłeś posłań innym alkoholikom. Właśnie. I tutaj tutaj się łapałem często na tym, bo się mówi, nie bierzemy nikogo na plecy i tak dalej, i tak dalej. Różne są sytuacje. Ja wiem, że są te regułki, tylko ja na końcu zawsze mam, że tam jest człowiek. I jeżeli serce bije, ja mam być gotowy cały czas w gotowości do tego, żeby tą rękę wyciągnąć. Nieraz łapałem się na tym, że mi bardziej zależało, jak zainteresowanemu. I wyobraźcie sobie, nigdy takiej osobie nie udało pomóc. Nigdy. No, no niestety. to są Ale to, to jest nauka z tego. Przecież ja tu nie jestem od tego, żeby mieć same sukcesy, bo bym się w głowie powywracał. Że ach, tu dotknął Przecież ja nie jestem Pan Bóg dotknął i, i, i, i, i, i już jest, i biega na mitingi, już prosi o program, już wykonuje sugestie. Nie ma tak, nie tak lek, niestety przeciwnik jest potężny, potężnie, potężny, potężny, pot, pot, potężnie mocny. Ja to mówię diabelska choroba. I kiedy, kiedy mi też przychodzą te słabsze momenty, a właściwie to mi po co? Właściwie to ja już jestem okrzepnięty. Ja sobie dam radę ja też miewam takie pomysły. Ja wam powiem tak, że teraz jest miesiąc czerwiec, w którym ja bardzo dużo piłem, ale też miesiąc to był miesiąc, kiedy zawsze stałem pić. Mi tam za parę dni mija, mija jakaś tam rocznica i, i zawsze u mnie tam harcowała ta głowa. Przez, przez wiele lat ja, ja fatalnie się czułem. Dopiero jak się zdiagnozowałem, aha, że no tak, to by się chce pić po prostu. Czerwców, przez wiele czerwców mi się chciało bardzo intensywnie. Bo, bo, bo fantastyczna pogoda, no high life, no wspomnienia i tak dalej. I kiedy ja się z tym zidentyfikowałem i jak ja to rozpoznałem, no to przestało mnie to już tak szarpać tymi głodami, ale wracając do tej, do tej pomocy, tak, że mm, ja, ja dość szybko, ja dość szybko, ja dość szybko, ja dość szybko yy, się stęłem zorientowałem, że ja nie mogę tu mieć. Że, że ja nie mogę tu oczekiwać niczego, że, że ja ten, że ja muszę muszę po prostu wykonać działanie. Wykonać działanie i, i, i, i tyle. nie. No i tak, tak, tak to wygląda. Dlatego ja, ja, muszę, muszę być tutaj bardzo czujny, muszę, y, muszę bardzo ostrożny, ale też i cały czas w gotowości do, do, do, do, do tego, do, do, do, do, pomocy drugiemu człowiekowi. Jeżeli chodzi tu o alkoholik, mi najbardziej zaczęło pasować posłania do zakładów karnych, gdzie chodzę do zakładów karnych od 2000. roku i i wiecie co, tam dopiero jest fantastyczny poligon, bo, bo yy, może z jednego bo po wyjściu jeden się do mnie odezwał, a no przez tyle lat to, to, to ten. I ja zrozumiałem też działanie tego wszystkiego, jak, jak potężna jest ta choroba, nie? Że, że ci ludzie, ja nazywam zakład karny, plugawym miejscem, plugawym, że żaden człowiek nie powinien się tam znaleźć, ale... Ale no niestety ten świat jest tak pokładany, że, że, że trafiamy tam, ludzie trafiają i, i, i mi po prostu serce pęka, jak ja, ja jak ja widzę, jak, yy, że dzisiaj. No, dzisiaj ktoś powie, jutro wychodzę i ja już lecę na meeting, fajnie wszystko. Wychodzą i jakby diametralnie znowu myślenie się zmienia i, i jest, jest, jest, jest powrót do starych zachowań, no to jest to smutne, ale mnie to nie zraża, już teraz mnie to nie zraża, bo ja mam, heh, ja mam działać, tak, to tak jak rolnik zasieje i już wie, że mu rośnie i zbierze tam nie wiadomo ile, o nie, tak nie będzie, ja mam orać, siać, jakie będą plony tego, ja nie wiem, tego mnie uczy wspólnota cała i to jest ten ten dwunasty krok I, i, i tu we wspólnocie, to jest tak naprawdę krok służby, służby i poświęcenia, który który, co mi daje te poświęcenie, no może to, to za duże słowo poświęcenie, ale, ale, ale też ten krok no, trzyma mnie w równowadze. Pod... Ja, to, ja to z dziękczynieniem robię, bo ja jestem uratowany, tak? A ja wczoraj, przedwczoraj miałem parę telefonów, jeden przyjaciel całkowicie pijany, znam się z 10 lat i i, i skomlę o pomoc, drugi 15 lat w abstynencji i mówi nie daje sobie, sobie rady. I trzeba no, brać się za robotę. tak Nie wiem jakie będą efekty. To jest to że jest jedna wielka niewiadoma jeżeli chodzi o chorobę alkoholową przy pomocy nie ma nigdy nie wiadomo jakie będą efekty. Są spektakularne fajne. tak Mam takiego przyjaciela który przestał pić w wieku 70 lat dostał od razu program nie poszedł na żadną terapię i jest jednym z żarliwszych z żarliwszych służebnych tutaj na naszym terenie w Koszeli. No są takie ta, ta, takie właśnie ten ja się śmieję mówię Rysiu bo my już nie mamy czasu. My musimy działać bo my jesteśmy dziadki no to to to to ten czas nam ucieka. No i tu ja wam powiem też ten krok działa fajnie na tej współpracy takiej na, na, na, na współżyciu partnerskim tak i moja F.K. też jest alkoholiczką i, i, i ja to się śmieję że wyhodowałem żmiję na, na, na własnej piersi i ona, ona nigdy nie chce mi okazać wdzięczności że to przecież ja jej uratowałem życie nie a ona ten sponsorki i tak i, dalej i i tutaj się z miłością się przekomarza ze mną. Ale ja swego czasu, jak, jak jakieś frustracje, wiemy jaka sytuacja teraz jest, że, że zostaliśmy podblokowani i tak dalej, obostrzenia, no to trzeba sobie po, po, po, po, po odbić na kimś, tak? No to jest ta najbliższa osoba. No, ja mówię, najbliższa osoba, dom, to jest ten największy poligon, gdzie możemy pokazać, czy, czy, czy jesteśmy już dojrzali duchowo, czy się budzimy duchowo, czy się już obudzili duchowo. To jest dom to jest naj, na, na najlepszy poligon, o jeszcze tam jak gdzie są dzieciaczki czy coś, no to już jest po prostu piękny. I w pewnym momencie, wiecie co, bo ja też mam swoje jakieś sprawy najważniejsze, w świecie, nikt nie ma ważniejszych spraw I, i, i, i do załatwienia jak ja i problemów, tak, przez, przez duże P. No i zacząłem się gdzieś, gdzie odgryzać, tak. Byłem niemiły dla swojej partnerki. I ona mi zwróciła uwagę, że jestem niemiły, że jestem sarkastyczny, że jestem złośliwy. Ja oczywiście pierwsze co? No zaprzeczanie, tak? I dopiero po jakimś czasie cholera, no rację, tak? Przecież ja mogę całkiem inaczej do tego podejść. Nie muszę być kąśliwy, nie muszę mieć złośliwego argumentu jakiegoś. Nie, nie, nie, nie muszę, nie musi do mnie ostatnie słowo do mnie należeć także także powiedziałem jej że wiesz co. W pewnym momencie dotarł do mnie i mówię będę dla ciebie dobry. I ona już teraz zapamiętała to w sekundzie nie i tylko coś a wczoraj gdzieś jakiś słuchaj co ty powiedziałeś że będziesz dla mnie dobry. I, i od razu mnie to, to od razu mnie to i, i na odpowiednie tory skakuje tak, bo bycie dobrym to nie jest aż jakiś straszny wyczyn tak, bo ja mówię tak, że po to, po to się nabyłem prawie dzisiaj w abstynencje. Później po to dostałem zbawienny program odnowy moralno-duchowej, żebym ja teraz z tego sobie korzystał tak. I, i, i tak to u mnie wygląda w, ta, w, ta, w takim telegraficznym skrócie.